Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki, będą mówić dla Was Ola Szyszła i Paweł Kajak, a rozmawiamy dzisiaj o organizacji imprezy czy spotkania planszówkowego w swoim miejscu pracy, czyli coś, co kilka tygodni temu mieliśmy szansę przeżyć na własnej skórze, bo właśnie coś takiego, takie wydarzenie organizowaliśmy w firmie, gdzie oboje pracujemy. Może zacznijmy od tego, czy ta impreza z naszego punktu widzenia jest, była udana. Ja się bardzo dobrze bawiłam i wydaje mi się, że ludzie też byli zadowoleni, ci, którzy przyszli. Wiem, że parę osób żałowało, że nie mogło przejść. co też było całkiem miłe, jeżeli chodzi o, o usłyszenie takiej, takiej informacji. Wydaje mi się, że generalnie było udane. Nie wiem, jakie ty miałeś wrażenia, czy, czy podobne. Też mam takie wrażenie, że ludziom się podobało. Ja sam tak z punktu widzenia właśnie osoby, która to organizowała przez cały czas trwania tego, tej imprezy, tego, tych spotkań z planszówkami no, miałem takie gdzieś tam nowe pomysły, jakby można było to zrobić następnym razem. Widziałem, co gdzieś nie do końca może działało tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Natomiast ogólnie też myślę, że wypadło to całkiem nieźle. Na listę osób, które chciały przyjść dzień przed, e, mieliśmy wpisane 70 osób, co przy ogólnym stanie osobowym firmy oscylującym wokół chyba 300 pracowników. No myślę, że to jest całkiem, całkiem dobry wynik. E, oprócz tych 70 osób, które były wpisane, tam były jeszcze osoby towarzyszące, dzieci e, tak itd., itd., więc sumarycznie jeśli spojrzeć na, na tych wszystkich, którzy przyszli, no to myślę, że to całkiem przyzwoity wynik. Spotkaliśmy się na terenie firmy w sobotę i cała impreza trwała 5 godzin, od 10 do 15. Mogłaby być trochę dłuższa, bo nie wyrobiliśmy się ze wszystkim, ale wydaje mi się, że... że oscylowaliśmy gdzieś w granicach odpowiedniego czasu, który jest potrzebny na zorganizowanie takiej imprezy. Nie wiem, czy, czy mogłaby być trochę dłuższa. Jak na taki pierwszy strzał, na pierwszą imprezę tego typu, która była organizowana, myślę, że to było w sam raz. Też, jeżeli ktoś czuł, że, że już ma dość, Albo, że mu się jednak wcale nie podoba, tak jak nam się wydawało, że mu się podoba. No to po prostu wychodził wcześniej, nikogo tam nie trzymał. Nie było tak, że trzeba przyjść o 10 i wyjść o 15. Można było w zasadzie przyjść w dowolnym momencie. Punkty programu no nie były jakieś takie mocno określone czasowo. Mieliśmy tam dwa konkursy, które rzeczywiście miały się rozpocząć o określonych godzinach, czy dwa turnieje w dwie gry. Natomiast oprócz tego no to była zupełnie taka swobodna forma, można było przyjść, wypożyczyć grę, siąść, grać tyle ile się chciało pod warunkiem, że do tej 15 udałoby się skończyć i grę oddać. To co wydaje mi się takim bardzo mocnym punktem programu, a w zasadzie brakiem punktu programu, jest właśnie ta wypożyczalnia i fakt, że ludzie rzeczywiście chcieli sobie pograć, znajdowali grę, jeżeli nie znali jakiejś gry, to pytali o to jak w nią zagrać i nie było problemu z tym, żeby dobrać sobie współgraczy, bo było bardzo dużo osób, które chętnie angażowało się w kolejne rozgrywki. <śmiech> Tutaj kwestia wypożyczalni no to nie jest jakiś super odkrywczy Pomysł, tak, tak działają wszystkie wypożyczalnie na spotkaniach planszówkowych. U nas było może o tyle prościej, że nie musieliśmy robić jakiegoś zaawansowanego systemu śledzenia tych gier. Wszyscy, którzy byli, to, to w pewnym sensie są osoby znajome. Pracujemy w tej samej firmie, więc tutaj nie musieliśmy się obawiać tego, że jakaś gra zginie, że tam coś się z nią stanie. Jakoś tak założyliśmy, że... Nikt nie przychodzi tam nam gier zabierać, tylko po prostu dobrze się bawić i rzeczywiście tak się udało. Nic nie zginęło, wszystko wróciło w takim stanie, w jakim zostało wypożyczone, więc pod tym względem też myślę, całkiem dobrze nam się to udało. Warto dodać, że wszystkie gry, które znajdowały się w wypożyczalni to były gry albo nasze, czyli organizatorów wydarzenia, gdzie na komitet organizacyjny składało się sześć osób plus inni pracownicy firmy, którzy poproszeni o to, żeby dodać jakieś gry do kolekcji, do naszej listy, która będzie dostępna tego dnia. Bardzo chętnie przynosili gry i to naprawdę wzbogaciło kolekcję. Tak, tym bardziej, że to co dla mnie było pewnym zaskoczeniem, to to, że gry do tej wypożyczalni pożyczały nam osoby, które na samą imprezę nie przyszły z takich czy innych względów, czy to czasowych, czy no po prostu może nie mieli ochoty przychodzić i spotykać się jeszcze z kolegami z pracy w sobotę. Tak czy inaczej tymi grami się podzielili i to naprawdę było bardzo takie, taki miły akcent z mojego punktu widzenia. Wracając jeszcze do kwestii terminu, a tak naprawdę do, do kwestii miejsca, gdzie to się odbywało. Cała impreza odbywała się u nas w firmie, po prostu w tych przestrzeniach biurowych. To też właśnie po części wymusiło na nas termin. W ciągu tygodnia musielibyśmy taką imprezę zorganizować no albo późnym popołudniem. No i też na pewno dostępność miejsca byłaby dużo trudniejsza. W sobotę można było sobie spokojnie wcześniej przyjść, te stoły poustawiać, zorganizować gdzieś wypożyczalnie itd., itd. I jednocześnie mieliśmy spokojnie czas, żeby to potem po 15 posprzątać. Tak, żeby ci, którzy przyjdą do pracy w poniedziałek no, nawet nie zauważyli, że coś się działo. W ciągu tygodnia, no po pierwsze, musiałoby być to zorganizowane, tak jak powiedziałem, dosyć późno, więc pewnie zainteresowanie byłoby mniejsze, a na pewno inne, inne grupy wiekowe by się pojawiły w charakterze gości tego wydarzenia. Tak, bo to, co też przemawia za sobotą i tym, że mogliśmy zorganizować całe wydarzenie w ciągu dnia, a nie po popołudniem późniejszym. To to, że można było zabrać swoje rodziny, swoje dzieci. Plus to, że ludzie nie są tak zmęczeni po całym dniu pracy. i Wydaje mi się, że w ciągu tygodnia nie zawsze każdy ma siłę. Raczej ma ochotę wrócić do domu i trochę wypocząć. A sobota z drugiej strony może być o tyle kłopotliwa, że nie każdy ma ochotę jeszcze weekend spędzać z kolegami z pracy. Ale udało nam się to jakoś tam przeskoczyć, bo faktycznie bardzo dużo osób było, było chętnych, żeby razem pograć. Może kilka słów o tym, jakie gry były najpopularniejsze? Wydaje mi się, że jakby taką grą, która szła na pierwszy ogień były, było wsiąść do pociągu, bo widać było, że to jest gra, w którą... Dużo osób gdzieś tam grało i, i, i faktycznie to była taka gra, która wydaje mi się, że była pierwszą wypożyczaną. Tak, na szczęście mieliśmy całe pięć egzemplarzy w wypożyczalni, więc tutaj no, nie było problemu. Nie powiem, żebyśmy się jakoś tak szczególnie na to nastawiali, natomiast taka liczba egzemplarzy była bardziej spowodowana tym, że chcieliśmy zrobić właśnie turniej wsiąść do pociągu, ale jak się potem okazało wsiąść do pociągu Europa, no znikało po prostu cały czas, praktycznie wypożyczalnie nie mieliśmy ani razu takiego zupełnie wolnego egzemplarza. Więc no, to pokazuje, że to jest naprawdę popularna gra i bardzo chętnie rzeczywiście lądowała na stołach. Ja widziałam też, że Blokus był trochę rozchwytywany. W sensie za każdym razem widziałam go w innym kącie naszej przestrzeni. Tak, ja go widziałem kilka razy. Za każdym razem był grany na zupełnie innych zasadach, ale to też jest specyfika tego typu spotkań, że bardziej chodzi o to, żeby się spotkać ze znajomymi czy z ludźmi z pracy. Niż, niż grać na jakichś tam, nie wiem, turniejowych zasadach i, i patrzeć kto, kto wygra, a komu się nie uda. Mi się bardzo podobało to, że bardzo dużo gości, które, którzy się zjawili na tym wydarzeniu, to byli ludzie spoza naszej firmy, że faktycznie można było spotkać ludzi, którzy mieli ochotę się w ten, a nie inny sposób pobawić i spędzić tą sobotę z nami. Mieliśmy też chyba taki dosyć dobry przekrój, jeśli chodzi o grupy wiekowe. Mieliśmy no, ludzi w wieku 30-40, 20-30, ale było też trochę właśnie nastolatków, było sporo dzieci i to takich młodszych i naprawdę bardzo malutkich przylepionych wręcz do, do mamy czytaty. I tutaj chociażby to, że to było właśnie zorganizowane w biurze, też pozwoliło nam w jakiś sposób tym dzieciakom czas zorganizować, bo nawet jeżeli już nie miały ochoty w coś grać, no to były miejsca do tego, żeby sobie gdzieś tam coś pomalowały, były tablice, na których mogły sobie tam pisakami mazać i potem ścierać, więc tutaj na pewno to nam pomogło w tym, żeby, w tym, żeby miały co robić cały czas. No było widać, że dzieci się w pewnym momencie skrzyknęły w jedną bandę i bawiły się razem. To naprawdę było bardzo fajne, bo, bo mogły się też same sobą zająć i pobawić trochę, spędzić fajnie czas w sobotę. Były też osoby, które przyszły same i faktycznie działało to, że można było dołączyć do, do jakiegoś stołu, gdzie rozpoczynała się jakaś rozgrywka. Nie było problemu z tym, żeby znaleźć grę, która by odpowiadała każdemu tak naprawdę, dzięki temu, że mieliśmy całkiem spory wybór gier. Ja mam wrażenie, że jeżeli ktoś chce wejść w świat planszówek, chce zacząć grać, to tego typu impreza organizowana właśnie w firmie gdzie może spotkać ludzi, których tak z codziennych relacji zna, właśnie pracowniczych. To jest o tyle taka komfortowa sytuacja, że tak jak poszlibyśmy na jakieś spotkania planszówkowe typu gramy czy jakiś, przy jakiejś innej okazji jakiegoś konwentu, no to tam może nas trochę przytłoczyć to, że są osoby, grają, można się dosiąść, ale to jednak na początku może być dosyć trudne, tak żeby podejść do zupełnie obcych osób przy stoliku, nie wiedząc może do końca w jaką grę grają i, i tak zacząć grać po prostu z, z marszu. To myślę, że może być atutem właśnie spotkania w gronie firmowym, no bo tutaj wszyscy jakoś, tak jak powiedziałem, Mniej lub bardziej się znamy. mi się wydaje, że jakby stopień zażyłości między pracownikami jednej firmy jest bardzo odpowiednim, jeżeli chodzi o dołączenie do gry. To nie jest tak, że trafia się na zupełnie obcych ludzi, tylko na osoby, które się kojarzy, które ciebie kojarzą i masz łatwość nawiązania jakiegoś tam kontaktu i nie ma najmniejszego problemu, żeby się przyłączyć. Mhm. Też myślę, że jeżeli ktoś czuje w sobie taką misję do popularyzowania planszówek, to też, też jest bardzo dobre, że tak powiem, środowisko do tego, żeby coś takiego robić, bo znów, no właśnie przez te, przez te wzajemne relacje, które już gdzieś na jakimś poziomie istnieją przed taką imprezą. Zdecydowanie łatwiej jest też ludzi do tego zaprosić. Ja od razu zaznaczam, że nie jestem osobą, która czuje misję popularyzacji planszówek, no ale czułem się tam całkiem nieźle. Środowisko firmowe też jest o tyle ciekawym polem działania, że jest bardzo zróżnicowane, bo tak naprawdę to jest grupa ludzi, którzy są, pochodzą z jakichś innych środowisk, z innych części kraju, czy po prostu są, są ludźmi, którzy faktycznie zostali jakoś tam połączeni przez pracę w jednej firmie, ale niekoniecznie muszą ich łączyć jakieś tam zainteresowania i wspólne, wspólne tematy. I wydaje mi się, że właśnie spotkanie się nad grami planszowymi jest fajnym momentem, w którym mogą się jakoś tam poznać bardziej i odnaleźć jakąś tam wspólną, wspólną płaszczyznę a co najmniej mogą dowiedzieć się jak ktoś kogo nie kojarzymy z imienia właśnie ma na imię no trudno, siadamy razem do stołu i dobrze jest jeżeli jest jedna zupełnie obca osoba która zostanie przedstawiona i tam jakoś tak wyjdzie, że wszyscy ze wszystkimi się przywitają bo to wtedy zdecydowanie ułatwia Paweł teraz zdradza tajniki poznawania ludzi dokładnie Cały ten obraz, który się wyłania tutaj z naszej audycji, jest taki, że wszystko się udało, pełen sukces, możemy już organizować kolejną imprezę, nie było żadnych, absolutnie żadnych potknięć. No ale no dobrze, no, spróbujmy coś znaleźć takiego, do czego można by się przyczepić. Może turnieje. Mieliśmy zorganizowane turnieje w dwie gry. Przy czym no jedną być może ciężko nazwać grą. Jeden turniej był we wsiąść do pociągu Europa i to jest gra. No, a drugi to był turniej dla młodszych graczy w Jęge. My zorganizowaliśmy to w ten sposób, że mieliśmy jęgę czy kilka jęk rozstawionych na stołach i po prostu przy limicie czasowym trzech minut. Trzech kto minut Kto najwyżej najwyższą wieżę przechodzi do następnej rundy. Ja bym chciała dodać, że czas ten był wyznaczony poprzez wnikliwe badania poprzednio. Tak, jakieś trzy razy spróbowaliśmy i wyszło, że trzy minuty to jest taki czas, kiedy można z tego podstawowego poziomu zacząć wybierać klocki i kłaść je na górę. I właśnie po trzech minutach ta wieża już jest na tyle niestabilna, że każdy dołożony kolejny klocek może skutkować tym, że wieża się zawali. Emocje były... Była, była radość zwycięstwa, mała goryć porażki no ale no, o to chodzi w turniejach było też tak, że bardzo ciężko było wyłonić zwycięzcę całego turnieju, bo okazało się, że trójka finalistów, które w pewnym momencie już wszyscy remisowali tak, także mieliśmy sytuację taką, że rzeczywiście ta trójka w pierwszej rozgrywce miała dokładnie taki sam wynik po trzech minutach. No i musieliśmy gdzieś tam kombinować szybką dogrywkę. Na szczęście wtedy udało się już wyłonić zwycięzcę i drugie i trzecie miejsce. Także... No tu szczęśliwie się udało, natomiast no, to jest rzecz, o której trzeba na przyszłość pomyśleć, jak zrobić to tak, żeby pewnych potknięć tego typu uniknąć. Na no, drugi turniej, już taki klasyczny, czyli wsiąść do pociągu Europa, a tutaj zainteresowanie było ogromne, nawet większe niż się chyba spodziewaliśmy. I to co ciekawe, no to to, że zgłaszały się do niego osoby, które na przykład nigdy nie grały w tą grę i, i po prostu chciały spróbować swoich sił. Moim zdaniem super, bo dlaczego tylko wprawieni gracze mają próbować swoich sił w turnieju? E, oczywiście. E, też wyszło nie do końca tak jak sobie to zakładaliśmy. Chcieliśmy zrobić e, rundę kwalifikacyjną, czyli na kilku stołach rozgrywka równoległa e, właśnie takimi pięcioosobowymi składami. No, potem niestety nam trochę zabrakło czasu i pokazało się, że sami finaliści woleli już zagrać sobie w jakąś inną grę na spokojnie niż grać jeszcze jedną tą finałową rozgrywkę, więc między sobą po prostu mówili się, że ten, kto miał najlepszy wynik w rundzie pierwszej i jedynej, po prostu wygrywa cały turniej. To też jest chyba taki jakiś ciekawy element tego typu imprezy, że tutaj ludzie, no nie wiem, jak, jak nawet jest turniej, w którym można wygrać grę, no to jakoś zupełnie inaczej do tego podchodzą. Tak, chodzi o dobrą zabawę, chodzi o to, żeby się spotkać z innymi i pograć w gry, niż to, żeby rzeczywiście wygrać w turnieju i, i zgarnąć jakąś super wielką grę, jako nagrodę główną. Szczególnie, że faktycznie tam po pięć osób grało przy każdej planszy i to wydłużało rozgrywkę i taka runda finałowa, którą, y, którą planowaliśmy, mogłaby y, trochę popsuć nastroje, bo ludzie mogliby już y, się zacząć nudzić. No to bardziej, że to jest, to jest trochę to, co się wydarzyło. Czyli ta finałowa piątka uznała, że y, no, nie chce im się po prostu już drugi raz grać w to samo, wolą zagrać w coś innego. Może w innym składzie. Y, no i przez chwilę był pomysł, żeby finał wsiąść do pociągu, rozegrać inną grę w jakiś list miłosny chyba. Ale nikt nie poparł tego pomysłu. Nie zaskoczyło, ale no, mówię, coś tam próbowaliśmy improwizować, także m, ogólnie Cieszę się, że skończyło się tak, jak się skończyło, czyli że obyło się bez, bez jakiegoś obrażania się, że nie ta osoba wygrała, bo tutaj no jakby problem, problem tego wyłonienia zwycięzcy jakby po pierwszej rundzie był taki, że no, te stoliki były jednak, jakby składy przy stolikach były dosyć nierówne, więc chcieliśmy uniknąć tego, że ktoś wygrywając z graczami słabszymi, no, wygrywa po prostu cały turniej i temu miała właśnie służyć ta runda finałowa. No ale na szczęście udało się, że tak powiem rozstrzygnąć to za porozumieniem pięciu stron, więc e, o tutaj trzeba o tym pomyśleć na przyszłość, aczkolwiek jakoś tam się udało. Myślę, że takim znakiem, że, że ludzie byli zadowoleni z całego wydarzenia było to, że zdarzyło mi się usłyszeć pytanie, czy będzie jakaś kolejna edycja, czy uda nam się to powtórzyć. I mam nadzieję, że tak będzie i, i że nam się jeszcze kiedyś uda. Tutaj jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, że udało nam się wejść powiedzmy to we współpracy z jednym ze sklepów planszówkowych, który nam po prostu ufundował kody rabatowe 5% dla wszystkich, którzy przyszli na takie wydarzenie. To akurat była plansza Strefa. Dla mnie to było takie o tyle, o tyle miłe, że fakt, no, sklep z jednej strony siebie promuje, no ale z drugiej strony, jeżeli ktoś przychodzi na takie wydarzenie, być może pierwszy raz gra w nowoczesne gry planszowe i chciałby sobie zaraz coś kupić, no to ma jakiś tam, powiedzmy, rabat na początek trochę większy niż gdzie indziej i być może dzięki temu łatwiej mu będzie kontynuować tą przygodę, bo po prostu coś sobie kupi. Ale nawet jeżeli to nie jest tak, że to jest jakiś tam początek z nowoczesnymi grami planszowymi, ale po prostu poznał jakąś grę e, dzięki temu, że mógł w nią zagrać właśnie na takiej imprezie, e, może przyszukać ten sklep i wykorzystać ten kod. No dobrze, to na sam koniec może spróbujmy takich pięć rad zebrać dla osób, które chciałyby taką imprezę zorganizować u siebie w firmie. Przede wszystkim y, zebranie y, członków komitetu organizacyjnego. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Trochę ludzi potrzeba. I to osób, które znają planszówki. Myślę, że to jest dosyć ważne, że nie wystarczy, żeby być, nie, nie wystarczy być osobą, która dobrze organizuje, ale z jakimiś grami planszowymi, żeby być ogranymi, żeby po prostu wiedzieć, z czym to się je. Po drugie, wydaje mi się, że komunikacja wewnątrz firmy. W sensie przekazanie informacji na ten temat. My zrobiliśmy plakaty, wysłaliśmy mailem informacje na temat tego, co, kiedy i jak będzie się działo. Mhm. No i tu chociażby Właśnie to, że to jest jedna firma też ułatwia to, no bo można po prostu skorzystać z jakichś nie wiem, maili grupowych rozsyłających informacje do całej, do wszystkich pracowników, więc zdecydowanie łatwiej dotrzeć do szerszej grupy osób. Plakaty gdzieś tam w kuchniach czy przy wejściach to też na pewno pomaga, więc komitet organizacyjny, komunikacja. Korzystanie z przestrzeni, która jest dla nas dostępna, gdzie jesteśmy w stanie wstawić odpowiednią ilość stołów dopasowaną do liczby uczestników, przynajmniej mniej więcej. No właśnie, tutaj ważne jest chyba to, żeby mniej więcej oszacować ile tych osób będzie. My wcześniej zrobiliśmy takie niezobowiązujące zapisy, no ale to nam przynajmniej pozwoliło określić na, na dzień wcześniej jakich tłumów możemy się spodziewać i też jaki, jaka, jaki będzie przekrój wiekowy, bo już właśnie w piątek wiedzieliśmy, że będzie trochę tych dzieciaków, więc mogliśmy przygotować pisaki, żeby po, po tablicach gdzieś tam mogły sobie dzieciaki w tych wolniejszych chwilach pomazać, jakieś dodatkowe atrakcje zorganizować, więc no to jest ważne, tak żeby być chyba świadomym tego, kto do nas przyjdzie. To właśnie to jest coś, co chciałam wymienić jako kolejny. to naprawdę ułatwia też w kwestii ilości gier, które są potrzebne, bo jeżeli byłyby jakieś niesamowite tłumy, a my byśmy mieli pięć yy, wsiąść do pociągu i to wszystko, to mogłoby być ciężko. No i tu do, tutaj chyba dochodzimy do tego piątego punktu, czyli przynieście takie gry, w jakie sami lubicie grać, ale też takie, w którymi będziecie w stanie zainteresować osoby które z grami planszowymi być może nie mają wielkiej styczności jeszcze. Tak jak u nas to się udało, czyli zachęcenie osób do tego, żeby przynosili swoje gry, żeby tych gier po prostu było dużo, żeby jakby był szeroki przekrój tematyczny i też to, żeby te gry nie były jakimiś kilkunastogodzinnymi kolosami, no bo po prostu w ograniczonym tym oknie czasowym po prostu nie udałoby się tego rozegrać, więc z tego trzeba mieć świadomość. A poza tym też to muszą być gry, które jesteśmy w stanie wytłumaczyć w miarę sprawnie, tak żeby trafić do, do każdego. W ten sposób mamy pięć rzeczy, ale widzę, że tutaj Oli coś jeszcze się dziś nie no, ustanie, więc niech będzie szósta rzecz, która jest konieczna do zorganizowania tego typu imprezy w taki sposób, żeby ludziom się podobało próba znalezienia w sobie odpowiedniej motywacji do zorganizowania takiej imprezy. Znaczy, dla mnie na przykład naprawdę to co, to, to, co działa, to jest to, że liczę na to, że ludziom będzie się podobać. I jak widzę, że ludzie się dobrze bawili, to jest mi łatwiej organizować kolejne jakieś imprezy i jakoś się angażować w to, co dzieje się w firmie. I Wydaje mi się, że właśnie to poczucie jakiejś tam satysfakcji z tego, że, że impreza jest udana fajnie nastawia nas do, do organizowania kolejnych rzeczy, jeżeli faktycznie jest na to zapotrzebowanie i chęć wśród pracowników tak w tym wypadku. Tak i nawet jeżeli jest to sobota, nawet jeżeli jest to weekend, czyli czas, kiedy normalnie nas w biurze nie ma, to myślę, że ci, którzy chcieli się zaangażować, to się po prostu zaangażowali i myślę, że to też jest ważne, że każdy robił to jakoś tak bezinteresownie i, i po prostu jedni pokazywali, jakie gry są wspaniałe, inni pokazywali, że to, że jestem graczem, to nie znaczy, że jestem jakimś dziwnym człowiekiem. Tym akcentem chyba możemy zakończyć naszą rozmowę. To była audycja w Otwarte Karty. Mówili dla Was Ola Szyszło i Paweł Kajak. Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę. Do usłyszenia następnym razem.